Zaokuje się półki gorące Produkuje w nic mienić pieniądze, nieokieł znany Zaprogramowany, on tu rządzi Całe bank grany. A do tego pociąg, co cię ciągnie jesteś pociąg Nowej generacji nie, nie przysiągnij Wilkocią, ten sprzęt to publika To jakości, certyfikat nie do rady To syndikat, to zapłaty, bank telefonika Zrasta, pobyta maszyna, to prototyp Zatem ma na to patent, produkt Instereotyk, jeszcze ty nie jedna brata Wykańcza po fabrykata, to skupia do jej reprodukcji Nie dostawisz do niej obsługi instrukcji Konkurencji z do Żydu, samotestacji Dojżej dojść do tego drogą dedykcji Konstruktywnej konstrukcji Na wysokich obrotach funkcji wpadaż w trybie trybujący, napędzający Całe agregaty, stałe aparaty Robota robotyka działająca automatycznie. m a g i na znaczenie materiału Nie ma prawa bytu, by czytało urządzenie Zamówienie chwyta energię zakończenia Energia zakończenia I jedna kilowa to godzina, nie dziur, użyty By osiągnąć wydajność Czy ty jak, tak, jak w tym mobile nie zatrzyma się na chwilę? Źrodą inwesty, siła, odsensowanie inne To dokumentacja, mak produkt wykańcze Efektem końcowym mechaniczna pomarańcza Co to kurwa? Mechaniczna pomarańcza. Mecha, pomarańcza Co to Mechaniczna pomarańcza Co to? Mechaniczna pomarańcza Co to kurwa? Mechaniczna pomarańcza